My greetings to you. Witam Was wszystkich I to nie tylko ja Was witam, ale my Was witamy Bo nie tylko jestem ja i Gleb, ale jest także z nami moja żona Trudno uwierzyć, że minęły już dwa lata od naszej ostatniej wizyty w Wejherowie Ilu z Was było tutaj, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o atrybutach Boga? Podnieście ręce. Kto, był, kto z Was był? Oh, good. Most of you. <laughs> A więc większość była. Well, I'm excited to continue this series. Ja jestem podekscytowany, że możemy kontynuować te wykłady. I, Gleb, myślę, że to się nauczyliśmy w 6, 7, 8 dni. Different European venues, haven't we? Wygląda na to, że w ośmiu różnych miejscach już prowadziliśmy te wykłady w Europie. Oprócz tego w Stanach Zjednoczonych jeszcze dwa czy trzy razy w innych grupach też dzieliłem się tymi wykładami. I za każdym razem, gdy naucza na ten temat, osobiście coraz bardziej doceniam te boskie atrybuty. The one thing I have over the years Jedną rzecz, której nauczyłem się na przestrzeni lat, jest, że im więcej czegoś nauczasz, tym więcej sam się uczysz. I więc nauczając charakteru Boga, a więc na przestrzeni ostatnich sześciu lat nauczałem na temat atrybutów Boga. I dzięki temu sam zyskałem lepsze zrozumienie natury Boga, szczególnie w tych, jakże niepokojących czasach. Te ostatnie dwa lata szczególnie były trudne. Who would have looked Kto jeszcze dwa lata temu widziałby możliwość powstania jednego rządu na cały świat? I przyjeżdżam do Polski i dowiaduję się o tym co dzieje się na granicy Polski z Białorusią and with and i z Rosją i Ukrainą. This is a time for us to find comfort not in our circumstances because we're not going to find that to nie jest czas szukania jakiegoś oparcia w okolicznościach, ponieważ tam nie znajdziemy tego oparcia. In our, in Ale możemy znaleźć pociechę w charakterze naszego Boga. Zanim rozpoczniemy, zrobimy małą powtórkę. When gdy rozmawiamy o atrybutach Boga, we're talking about the character of God. Mówimy o charakterze Boga. and we divide the character of God into two categories. I możemy powiedzieć, że Boży charakter można podzielić na dwie kategorie. The Theologians call these the incommunicable and the communicable characteristics of God. Teologowie mówią o charakterze Boga, który Bóg przekazuje innym, którym dzieli się ze swoimi stworzeniami i jest ten aspekt charakteru Boga, który jest wyjątkowy dla Niego, którym Bóg się nie dzieli ze swoim stworzeniem. I mówiąc o tych dwóch grupach, jest trochę confusing. Na początku może się to wydawać nieco trudne do zrozumienia.. Pewne cechy, charakteru Boga y, są wyjątkowe dla niego, albo tylko w pewnym stopniu on dzieli się nimi ze swoim stworzeniem. And when we look at a i gdy mówimy o tych właśnie częściach charakteru Boga, którymi On dzieli się ze swoim stworzeniem, to teologowie mówią, że te są też wyjątkowe dla Boga, ale widzimy więcej tych aspektów charakteru również w ludziach. A więc bardzo trudno zdefiniować jest Te aspekty charakteru Boga Którymi On dzieli się ze swoim stworzeniem Jak również z tymi, którymi się nie dzieli One są i tak wyjątkowe dla Niego I gdy byłem tutaj ponad dwa lata temu Mówiłem o tym, że nie możemy zamknąć Boga w jakichś szufladkach naszego zrozumienia, chociaż w pewnym sensie to robimy. Mamy tendencję, by koncentrować się na jednym, czy drugim, czy trzecim aspekcie charakteru Boga. A później jakby tworzymy definicję Boga w oparciu o ten jeden, czy dwa, czy trzy aspekty charakteru Boga. The two most common attributes to focus upon. Najczęściej koncentrujemy się na dwóch charakterystycznych aspektach Boga. Miłość Boga i świętość Boga. I większość ludzi koncentruje się na świętości Boga. This does injustice to God. I to jest pewna niesprawiedliwość wobec Jego charakteru. Gdyż Bóg nie jest bardziej zawarty w jednym aspekcie swojego charakteru niż w innym. Wszystkie Jego atrybuty są równie ważne. And even more important than that is that all of his attributes operate harmoniously and compatibly together at the same time. A co ważniejsze, jego wszystkie atrybuty są ze sobą w doskonałej harmonii i są aktywne przez cały czas. We call this the unity of God. To określamy mianem jedności Boga. Szkoda, że nie nauczyłem się tego w seminarium, kiedy byłem 40 lat temu i tam pobierałem nauki. W dawnych czasach nazywano to pojedynczością Boga. I gdy ja byłem w seminarium i czytałem te teologiczne księgi to bardzo niewiele mówiono o tym właściwie jedno dwa zdania gdzieś spotkałem But a more modern theologian by the name of Wayne Grudem emphasized the unity of God ale jeden z takich obecnych, znanych, współczesnych teologów, Wayne Grudem, bardzo mocno podkreśla tą jedność Boga. Ja jestem mu wdzięczny za rozwinięcie tej myśli. Because it's given me a more balanced understanding of my God. Ponieważ to pomaga mi mieć takie bardziej zrównoważone zrozumienie natury Boga. I tym z wami właśnie chcę się też dzielić. A balanced perspective of our God. Żebyśmy mieli taką zrównoważoną perspektywę zrozumienia natury Boga. So I don't want you to develop a favorite attribute as we go through this series as long as we will be able to meet together over the months więc nie chodzi o to, żebyśmy studiując razem te atrybuty Boga, wybrali sobie nasz najbardziej ulubiony atrybut. Ale byśmy docenili każdy aspekt charakteru Boga, gdy przyglądamy się Jego różnym atrybutom. The final message that I give when I teach the attributes. Kończę zazwyczaj te wykłady na temat atrybutów Boga Mówię o tym, w jaki sposób możemy zobaczyć wszystkie atrybuty Boga patrząc na krzyż Jezusa Chrystusa. Most of us would agree that the love of God is definitely seen on the cross. Wszyscy raczej zgodzimy się co do tego, że Boża miłość jest widoczna w dziele krzyża. Time, Ale w tym samym czasie winniśmy dostrzec sprawiedliwość Boga, Gniew Boga, świętość Boga i wszystkie inne atrybuty, które również manifestują się w dziele krzyża A więc przyglądaliśmy się jedności Boga, niezależności Boga, the of God, the wrath of God. świętości Boga, gniew Boga the graciousness of god was jego miłosierdzie boga and the spirituality of god i to, że bóg jest duchem If we're going to continue our series even though we've had a two year pause chociaż mieliśmy dwa lata przerwy będziemy kontynuowali we're going to look at tonight the omnipotence of god dziś przyjrzymy się wszechmocy boga we'll define it in just a minute za chwilkę ją zdefiniujemy ale zacznę od zadania Wam pytania. I to jest pytanie stosowne do tego, co było w tym miejscu, gdzie jest teraz ten zbór. Tutaj wcześniej była siłownia. So I need to uh, ask the question how much can you deadlift. A więc y, pytanie, które wam zadaję jest takie, ile jesteście w stanie dźwignąć. words, how much weight can you pick up? Innymi słowy, y, jak ciężką sztangę jesteście w stanie podnieść. As a former athlete, I know when I was in the peak of my training, I could lift so much. <laughs> jako były atleta wiem ile byłem w stanie w szczycie mojej formy podnieść gdy patrzycie dzisiaj na moje ciało możecie powiedzieć ty podnosiłeś ciężary And i nie to being a weightlifter. I you will confess or no. you not confess? I ja nie przyznam się, że podnosiłem ciężary. I was a runner that used weightlifting to add and supplement the strength that I gained through my running as training. Generalnie zajmowałem się bieganiem, ale ćwiczyłem na siłowni, żeby wzmocnić organizm, co pomagało mi osiągnąć lepsze rezultaty w bieganiu. But there was a man by the name of Eddie Hall. Ale był Człowiek, który nazywał się Eddie Hall. I w 2016 roku został ogłoszony najsilniejszym człowiekiem na świecie. That's because he lifted 500 Dlatego że podniósł 500 kilogramów. I can't believe that. <laughs> Nie mogę w to uwierzyć. I can't even imagine that. Nawet trudno mi sobie to wyobrazić. But not only that, he pulled an empty box car 30 meters. Ale e, box car. What's... A box car. We've got a train station over here. 12, 12, 12, 12. All right. E, ponadto pociągnął za sobą wagon przez 30 metrów ciągnął wagon taki wiecie od pociągu Ja przez 30 lat mógłbym próbować i pewnie metra by mnie przesunął. more amazing is that in 2020 ale jeszcze co, jeszcze bardziej niezwykłe, co czego dokonał ktoś inny w 2020 roku. Nie wiem nawet jak wymówić jego nazwisko. There's a man by the name of Hafthor Bjornsson. Hafthor Bjornsson, who lifted 501 kilograms just to beat Eddie Hall's record by one kilogram. <laughs> Pobiu rekord Diego Hola o jeden kilogram podniósł 501 kilogramów. Jeszcze bardziej niezwykłą postacią jest kobieta Becca Swanson. she Ona jest nazwana najsilniejszą kobietą świata podniosła ponad 250 kilogramów. Oczywiście to jest dalekie od tego, czego dokonał Hall czy Bjorsen. Ale to i tak jest sześć razy więcej, niż ja jestem w stanie dzisiaj dźwignąć. <laughs> And she did that in 2016 a ona dokonała tego w 2016 roku in 2020 she went over 270 kilogram. w 2020 roku pobiła swój rekord dochodząc do e, 270 kg 370. to her i'm ashamed to be a man <laughs> 370, 300 300 or 200 uh, well whatever it converts to it was 683 pounds so it could have been up to three, uh, it... Yeah. Oh, just under jest... 270, okej. Okay. 270, 280 kg. Więc to i tak, jak na kobietę, zawstydza każdego mężczyznę. W każdym bądź razie nie chciałbym znaleźć się w konflikcie w jednym pokoju z, z Rebeką Swanson. 309, 309 kg tutaj kilogramów. To ma tutaj w funtach i, mean, i dlatego musimy to can can can przeliczyć. Can 309kg. więc That's impressive. to jest niesamowite. Ale teraz spróbujmy przyrównać tych najsilniejszych mężczyzn i kobietę. How do they to God? Przyrównajmy ich do Boga i jak to wygląda. Yeah, no at all, is there? Tego w ogóle nie można ze sobą zestawić, prawda? Because when you think about God, jeśli myślimy o Bogu, He's holding the universe together. On utrzymuje cały wszechświat w istnieniu. Myśląc tylko o rozmiarze i ciężarze samej ziemi. Holding the earth in place is pretty impressive. Utrzymanie jej na orbicie jest, robi ogromne wrażenie. Ale w naszym układzie słonecznym Ziemia nie jest nawet trzecim co do wielkości ciałem niebieskim. Jest jednym z mniejszych ciał niebieskich. Jest dwarfem by Jupiter, Saturn i Neptun. W porównaniu z Saturnem, Neptunem y, czy Jupiterem Jesteśmy karłem, Ziemia jest karłem God is all them in place. A Bóg wszystkie te planety utrzymuje na swoich miejscach A to tylko nasz mały układ słoneczny, który jest y, Kruszynką w porównaniu z innymi ogromnymi układami słonecznymi we Wszechświecie. List do Kolosan, pierwszy rozdział i 17. wiersz says God holds the mówi nam, że Bóg utrzymuje wszystko, co istnieje w, w Utrzymuje swoją mocą, że to wszystko istnieje. And more it's Jesus Christ who holds the universe A szczegółowo tutaj widzimy, że to sam Pan Jezus Chrystus. Dzięki Niemu wszystko istnieje. So what does it mean to be omnipotent? Cóż więc to znaczy być wszechmogącym? Nie znam polskiego ja w ogóle nie znam języka polskiego. But in English it's made up of two words. W języku angielskim to słowo wszechmogący składa się z dwóch słów. It's the same in Polish, fortunately. Good. <laughs> to dobrze, że po polsku jest tak samo, bo w rosyjskim jest zupełnie inaczej. Omni has the meaning of all. Wszech znaczy wszystko ogarniający. And potent has the idea of power. A Mogący odnosi się do potęgi Boga, do Jego mocy. jest tylko jedna istota, którą można określić tym mianem Wszechmogącego. Tylko sam Bóg. Wiem, że są ludzie w tym świecie, którzy mają, czy myślą, że mają wielką władzę i chcieliby być nazywani wszechmogącymi. I za chwilę Przyrównamy tych największych, najmocniejszych, najpotężniejszych ludzi na świecie no one to God. z Bogiem, ale zobaczymy, że nie mają się co do Niego równać. Jakąż głupotą dla człowieka jest myśleć o sobie jako wszechmogącym kiedy człowiek nie może nawet stanąć wobec ogromu mocy Boga. Ale weźmy tą koncepcję wszechmocy. And let's combine it with another attribute we have not looked at or examined yet called sovereignty. I porównajmy ją z innym atrybutem Boga, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a mianowicie Bożą suwerennością. See, um, I zobaczmy, jaka jest moc Boga we wszystkich dziedzinach, to say that he has all power. kiedy mówimy, że On ma wszelką moc. To znaczy, że ma wszelką władzę nad wszystkimi rzeczami, nad, nad wszelkimi czasami, and in i na wszelkie możliwe sposoby. I powiecie, no to oczywiste, no to wszyscy tak to rozumiemy. But you know what? It's the commonense things that we don't think about near enough. Ale najczęściej to, co jest oczywiste, o tym najmniej myślimy. We need to go back to basics many times and contemplate these simple, all-encompassing truths. Często musimy wrócić do podstaw i rozważać te fundamentalne aspekty wiary i prawdy. I gdy poświęcimy na to czas, aby przyjrzeć się y, tym fundamentalnym, podstawowym prawdom, it gives you a greater appreciation, to sprawia, że bardziej cenimy Boga, a understanding, lepiej go rozumiemy, i greater comfort over the God that is in our lives. I doświadczamy więcej pociechy od tego Boga w naszym życiu. Spójrzmy, co jest napisane w księdze Jeremiasza. Jeremiah says, Ah Lord God, ah, Adonai God, behold, You have made the heavens and the earth by Your great power and by Your outstretched arms. Nothing is too difficult for You. 32 rozdział i wiersz 17.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 tym bardziej przekonuję się, jak wiele rzeczy nie jestem w stanie zrobić. When I was and an in college, in Kiedy byłem młodym sportowcem i byłem na uniwersytecie, I used to run 130 km a week. tygodniowo biegałem 130 kilometrów. Now, I'm lucky if I get 25 km Teraz, jak mi się uda 25 kilometrów przebiec, to jest bardzo dobrze, w razie czego ten mój kaszel to nie jest COVID. To jest kaszel starszego człowieka. Możecie pomyśleć, dobrze, że on tam tak daleko z przodu, a my z tyłu sobie tutaj bezpiecznie siedzimy. Ale nie bójcie się, to nie jest COVID. To po prostu od czasu do czasu muszę sobie odkasznąć. Ale... Jako człowiek jestem w wielu aspektach ograniczony. I used to be able to 54 Byłem w stanie okrążyć stadion w 54 sekundy and I could put four of those together in a race and run at about 61 seconds per lap. I jak biegłem cztery okrążenia, to byłem w stanie każde zrobić y, około 60, 60 sekund na okrążenie, yeah, cztery okrążenia. 1600 meters, not 1500 Więc y, to było 1600 metrów i byłem w stanie w 4 minuty przebiegać. Teraz mi to zajmuje dwa razy tyle. So I know about limitations. Wiem, więc na czym polegają ludzkie ograniczenia. But God has none. Ale Bóg nie ma żadnych ograniczeń. Let's look at God's omnipotence on display in his word. Spójrzmy, jak Boże słowo opisuje wszechmoc Boga. And we see the power of God in Genesis 1 verse 3. Widzimy wielką moc Boga w pierwszym rozdziale księgi Rodzaju, w trzecim wierszu. To są bardzo proste myśli, ale one powinny wzbudzać w nas zachwyt. God creates the world. Bóg stwarza świat. How did he create the world? W jaki sposób stwarza świat? He spoke and it came into existence. Wypowiada Słowo i rzeczy się dzieją Bardzo mi się podoba to, co czytam tutaj w trzecim wierszu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju I Bóg powiedział, niech stanie się światłość I stała się światłość I tak było dla każdego z sześciu dni stworzenia. I tak było w każdym z sześciu dni stworzenia. Wystarczyło, że Bóg wypowiedział Słowo i Ziemia powstała. Wystarczyło, że Bóg wypowiedział Słowo Wszechświat i powstały te wszystkie gwiazdy, galaktyki, Cały wszechświat To jest niepojęte Przez ewolucjonistów Którzy mówią Takie dzieło to nawet dla Boga Niemożliwe do wykonania W jednej chwili On potrzebował milionów lat Żeby czegoś takiego dokonać The real power of God is seen in His ability to create the immensity of the universe with just a word instantaneously. Ale my widzimy ogrom mocy Boga w tym, że on wystarczy, że wypowie słowo i na jego słowo powstaje cała, cały ogrom wszechświata w jednej chwili. But I want you to go to the very last book of the Bible to see the power of God on display in another way. I w ostatniej księdze Biblii też widzimy moc Boga, która jest cudownie nam tam przedstawiona. W księdze objawienia w dziewiętnastym rozdziale Bóg poświęcił czas, aby wyrazić, wylać swój gniew na. Świat, który nie chce się opamiętać, i podczas tego, na koniec tego siedmioletniego okresu gniewu Bożego, niepokutujący, zbuntowani ludzie jednoczą się, aby znowu przeciwstawić się Bogu. Zanim przeczytam ten fragment z 19 rozdziału Księgi Objawienia, chcę Wam przeczytać kilka wierszy z Psalmu II, ponieważ ten Psalm II jest wprowadzeniem do. Tego, co widzimy, ma miejsce w XIX rozdziale Księgi Objawienia. Psalm 2 begins, an w psalmie drugim, w pierwszym wierszu czytamy, dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły. What is the vain thing? Czym są te próżne zamysły? Wiersz 2 i 3 mówi nam, że królowie ziemi, władcy ziemi Naradzają się wspólnie przeciwko Bogu I chcą zrzucić z siebie Jego więzy i Jego pęta I podoba mi się to, co czytam w wierszu czwartym Bóg na to wszystko patrzy i co robi? Śmieje się z głupoty i pustki ludzi. How could man have this in Psalm two, Skąd ludziom przychodzi do głowy? Skąd takie próżne myśli biorą się w ludzkich głowach, by przeciwstawiać się Bogu? Because he has not pondered and thought about the simple thought of the omnipotence of God. Wynika to z tego, że człowiek nie zadaje sobie trudu, aby rozmyślać nad mocą czy wszechmocą Boga. So now we can go back to. 19. A teraz możemy wrócić do księgi objawienia 19 rozdziału. We, we can look at verses 14 and 15 i przeczytajmy wiersze 14 i 15. And the armies of the World come against God. Wojska w niebie, tutaj widzimy. In verse fourteen. Wierszu czternastym. And then look at the way God defeats the enemies of God, the unrepentant, rebellious sinners who think that they can overpower an omnipotent God. I zobaczmy w jaki sposób Bóg radzi sobie. Z tymi zbuntowanymi ludźmi, którzy myślą, że mogą walczyć z Wszechmogącym Bogiem Wiersz 15 mówi nam, że z ust Jezusa wychodzi ostry miecz I on tym mieczem pobija narody Now, I'm a literalist when it comes to interpreting the Bible jeśli chodzi o tłumaczenie czy wykład Biblii, należę do grona tych, którzy literalnie ją wykładają. Ale muszę przyznać, że w Księdze Objawienia są fragmenty, których nie da się literalnie tłumaczyć i trzeba tutaj szukać tego obrazowego wyjaśnienia. And so I don't think there's a sword literally coming out of the mouth of Jesus to defeat the enemies of God. Więc rozumiem, że tutaj nie chodzi o literalny miecz, który wychodzi z ust Jezusa, by rozprawić się z wrogami Boga. Ale rozumiem, że jest to obraz mocy wypowiadanego Słowa przez Jezusa Chrystusa. On wypowiada słowo, a wszyscy jego wrogowie w jednej chwili zostają pokonani. I to mnie pociesza. Czy to pociesza też Was? Można y, mogą na, na granicy z Ukrainą y, zebrać się wojska. Ale jest ktoś Putin. Ale wiemy, że jest ktoś potężniejszy niż Putin jeśli on powstanie do walki To jest w stanie pokrzyżować plany Najpotężniejszego człowieka na ziemi I o tym czytamy też z ust proroka Daniela słowa które są zapisane w jego księdze. verse 21. Drugi rozdział, wiersz 21. Daniel Daniel mówi o Bogu że On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów, daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym. God is in control of everything. Bóg panuje nad wszystkim. The only question is, why He doesn't do what we want Him to do in order to protect His people in times of trouble. My natomiast zmagamy się z pytaniem, dlaczego Bóg nie robi tego, co my byśmy chcieli, żeby zrobił, gdy Boży lud jest uciskany?. If powerful, why he rise up to the weak? Jeśli Bóg jest wszechmogący, to dlaczego nie powstanie, by chronić słabych? Not a fair for the to be ale nie jest to właściwe pytanie dla stworzeń, by zadawały je swojemu Stwórcy. Zapominamy o tym, o czym czytamy w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale i dwudziestym ósmym wierszu. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To odpowiada na pytanie, dlaczego Wszechmogący Bóg pozwalać złe rzeczy się wydarzyć do dobrych ludzi. Pozwala na to, by złe rzeczy przydarzyły się dobrym ludziom. On jest w stanie zainterweniować w danej sytuacji, ale nie czyni tego, ponieważ to przyniesie mu jeszcze większą chwałę w tej sytuacji. Jeśli compare Daniel 2,21, jeśli porównamy ten fragment z Księgi Daniela 2.21. Z księgą przypowieści 8,15 reign and Mądrość tam mówi dzięki mnie królowie rządzą. I władcy ustanawiają sprawiedliwość. But who gives Ale kto daje im mądrość? It's God himself. Sam Bóg. Więc jeśli człowiek jest mądry, to słucha się Boga i robi to, czego Bóg go nauczył. I like another expression of the sovereign omnipotent God in uh Proverbs 16:9. Jeszcze w Księdze Przypowieści 16:9 znajdujemy inne ciekawe określenie suwerenności Boga. The mind of man plans his ways, but Yahweh directs his steps. Serce człowieka Obmyśla swe drogi, ale Jahwe kieruje jego krokami. In verse ten, divine decision is on the lips of the king; his mouth should not err in judgment. I wiersz dziesiąty mówi nam, że wyrok Boga jest na wargach króla; jego usta nie błondzą w sądzie. But we also see God's omnipotence in display in the Book of Job. Również w Księdze Hjomba widzimy obrazy. Wszechmocy Boga, And you know the tragic story of Job? znacie tragiczną historię Hioba. Chciałbym wiedzieć, jak długo trwało to utrapienie Hioba. Sama utrata wszystkich dzieci była ogromnym dramatem, i on stracił je wszystkie w jeden dzień. I on wszystkie dzieci stracił w ciągu jednego dnia the same day lost all his Tego samego dnia utracił całe swoje wielkie bogactwo But he could handle that. I był w stanie sobie z tym poradzić he in the of God. Ponieważ wierzył we wszechmoc suwerennego Boga Ale co było bardziej trudne dla job ale to co było trudne dla Hioba To utrata jego zdrowia. I Tutaj zaczął narzekać. who behind all of this calamity that Job experienced? Ale kto stał za tymi wszystkimi nieszczęściami, które spadły na Hioba? It Satan. Szatan. Because in Job chapter 1 verse 12, Ponieważ w pierwszym rozdziale Hioba i dwunastym wierszu czytamy and in Job chapter two, verse six, i również w drugim rozdziale i szóstym wierszu widzimy tam rozmowę Wszechmogącego Boga z szatanem, który jest uzurpatorem wszechmocy. And Satan wants to destroy Job as he wants to destroy all of God's human creation. Szatan chce zniszczyć Hioba, tak jak chce zniszczyć wszelkie Boże stworzenie. But God the omnipotent God put restraint upon Satan in what he would be able to do against Job. Ale wszechmogący Bóg Ogranicza szatana w tym, co ten może zrobić Hiobowi, czy też reszcie jego stworzenia. Illustration of God's omnipotence on display Kolejnym przykładem wszechmocy Boga jest found in Genesis 32, verse 24 znajdziemy w księdze rodzaju 32. 32. W rozdział 32 24. i wiersz 24. And this is a great passage describing Jacob who's wrestling with the angel of Yahweh. Tutaj mamy opis tego jak patriarcha Jakub walczy z aniołem Jahwe. And what I find amazing about this story in Genesis 32. I to, co jest zdumiewa w tej historii zapisanej w 32. rozdziale Księgi Rodzaju jest that it says a man was wrestling with Jacob all night long. Jest to, że czytamy tam, że jakiś człowiek walczył z Jakubem przez całą noc. wrestled Jacob to draw or Jacob wrestled this uh to a draw. I jest tutaj napisane, że ten człowiek nie był w stanie pokonać Jakuba, że siłowali się i jeden z drugim byli jakby w takim stanie ciągłej walki, jeden nie mógł pokonać drugiego. Of story I na samym końcu tej historii dowiadujemy się, że Jakub walczył z samym Bogiem. Czy Bóg ma trouble wrestling z strong mężczyznami? Czy Bóg ma problem, by pokonać w zapasach silnego człowieka? Wcale nie. Jakub prawdopodobnie miał około 70 lat. Może nawet jeszcze był starszy. A więc i tak jest to zdumiewające, że siłował się z tym istotą, I nie został pokonany Ale czy pamiętacie, w jaki sposób w końcu Jakub przegrał tą walkę? Bóg dotknął jego biodra i je przesunął Można powiedzieć, toż to oszukaństwo jakieś But you see God demonstrating a little bit of his omnipotence in Jacob's life. Ale to właśnie Bóg demonstruje odrobinkę swojej wszechmocy w życiu Jakuba. No one can match the power of God. Nikt nie jest w stanie równać się mocy Boga. I'll go through this quickly uh, we're going to look at the unlimited omnipotence of God. I bardzo szybko jeszcze spójrzmy na nieograniczoną wszechmoc Boga. W Mateusza 3, 9 Faryzeusze pysznili się swoją identyfikacją z Bogiem. I... Uh, the Pharisees are being told, no, not so fast. You don't need to be very proud about your position in your own minds before God. Uh, did the Pharisees say that? Uh, it says, when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming for baptism, John the Baptist said, you brood of vipers. Mm -hmm. But he's talking uh, to the Pharisees who had this arrogant perspective. Yeah. Okay. Więc uh, Jan Koryguje tych faryzeuszów, którzy przychodzą do niego z taką właśnie postawą własnej sprawiedliwości, i Jan wyrzuca im ich arogancję. John the Baptist is going to look at the Pharisees and say, You know, don't think so highly of yourself, God can take stones and make them sons of Abraham, like you're claiming to be. Jan patrzy na faryzeuszów. I mówi, nie pysznijcie się tak tym waszą pozycją przed Bogiem, gdyż Bóg jest w stanie wziąć te kamienie i z nich powołać synów Abrahama. W Piątej Księdze Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, Czytamy o tym, jak Mojżesz prowadził Boży Lud przez 40 lat and his final words to the I ma do nich jeszcze ostatnie słowa, zanim Bóg zabierze go z tej ziemi and on the to Przekazuje przywództwo Jozułemu But he says in verse 24, O Adonai God, you have begun to show your servant your greatness and your strong hand for what God is there in heaven or on earth who can do such works and mighty acts as you. 3.24. Did I read 24? Yeah. It's 3.24. Yeah. Okay. To jest 3.24. 3.24.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 i y, lubię również ten fragment z księgi Izajasza 40 rozdziału wiersz 28 który pokazuje nam jak Bóg czyni wszystko bez zmęczenia bez wysiłku it Says, do you not know have you not heard the everlasting god yahweh the creator of the ends of the earth does not become or tired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 He doesn't strain to accomplish anything. Nie musi się wysilać, żeby czegokolwiek dokonać. I can remember as an athlete. Ja pamiętam jako sportowiec. Doing a hard workout. Musiałem ciężko ćwiczyć. Or running a race. Żeby pobiec w wyścigu. And needing to stop and recover before I could do more training or run another race. I zanim byłem w stanie wykonać kolejny bieg, musiałem najpierw odpocząć, nabrać sił, przygotować się do kolejnego biegu. I lose, I Dlatego, że straciłem energię podczas biegu i musiałem ją ponownie odzyskać, nabrać sił. I, older, I, I'm day, I, I im starszy się robię, tym więcej energii tracę, niż jestem w stanie odzyskać. A Bóg nigdy nie traci energii. Bóg jednak ma pewne ograniczenie swojej wszechmocy. On może robić wszystko poza z przeciwieniem się czy zrobieniem czegokolwiek, co byłoby przeciwne jego własnej woli. I będziemy mówili o jego woli przy okazji mowy o jego suwerenności. But he is not going to violate his character uh, in order to uh, accomplish something. Bóg nie zrobi niczego, co byłoby przeciwne Jego własnemu charakterowi, żeby osiągnąć jakiś cel. Innymi słowy, gdyby ktoś rzucił mu wyzwanie, by zrobił coś, co nie jest zgodne z jego naturą. On nie jest w stanie nie być sobą. On nie złamie żadnej obietnicy, którą dał, nie złamie jakiś swoich postanowień, które powziął. We see this in Hebrews chapter 6, verses 17 and 18. Widzimy to w liście do Hebrajczyków w siódmym rozdziale. It says in the same way in verse 17 of chapter 6. Szósty rozdział i wiersz 17. God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of his purpose, interposed with an oath in order that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we may have strong encouragement, we who have fled for refuge in laying hold of the hope set before us. Czytamy, że book. Chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. Made to us into his presence at the, end of the age? Czy możemy obawiać się, że Bóg nie dotrzyma obietnicy zachowania nas w wierze i doprowadzenia nas do swojej obecności u kresu czasów? Bóg nie uczyni niczego, co sprzeciwiałoby się Jego moralnej doskonałości kiedy on dopuszcza jakieś zło. It only to his good pozwala na to, dlatego, że to w jakiś sposób przyczynia się do realizacji jego dobrego zamierzonego celu. Joseph this, didn't he? Józef się o tym przekonał, nieprawdaż? In Genesis chapter 50 verse 20. W Księdze Rodzaju w 50. rozdziale i 20. wierszu mówi, Joseph's father is died. W kontekście śmierci jego ojca. Jego bracia, którzy go nienawidzili, sprzedali go w niewolę 30, 40, 50, może nawet lat wcześniej. We're concerned that Joseph was now going to take his revenge as the secondin command in Egypt Józef teraz jest drugim co do wielkości człowiekiem w Egipcie i wygląda na to że może się zemścić na swoich braciach But Joseph was very wise ale Józef był mądrym człowiekiem recognizing that while he suffered and it was uncomfortable for About 20 years. Mimo to, że cierpiał i to jego cierpienie trwało jakieś 20 lat. That God had a good purpose for his suffering and he accepted that. On uznał, że Bóg miał swój dobry cel w jego cierpieniu i pogodził się z tym. And so he learned the lesson that he had learned to give comfort to his brothers in verse 20. Nauczył się lekcji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 Postawa Józefa obnaża nasze często płytkie myślenie, gdy znajdujemy się w trudnym położeniu. I jeszcze na chwilę chciałbym, abyśmy skupili uwagę na Panu Jezusie. Bo Jezus ukazał swoją Ponieważ także Jezus objawia swoją boskość w aktach wszechmocy. W Ewangelii Marka w czwartym rozdziale w 37 i kolejnych wierszach czytamy, jak ucisza burzę, wypowiadając słowa. I w moim zrozumieniu jest to jedna z największych demonstracji boskości Jezusa. Because the sea of Galilee is about 10 kilometers by 15 or 20 kilometers. Ponieważ jezioro Galilejskie ma mniej więcej 10 km na 15 czy 20 kilometrów. I znajduje się poniżej poziomu morza. Jest otoczone górami. I gdy zaczyna tam wiać wiatr, having spoken to boatmen on the Sea of Galilee. Rozmawiając z ludźmi, którzy pływają tam łodziami po jeziorze galilejskim It's not, uh, to see meter waves within ten mówią, że w ciągu trzech minut potrafią powstać w dziesięciometrowe fale. Więc możemy zrozumieć ten lęk <laughs> uczniów opisany w tej historii. Ale najbardziej fascynującą częścią tej historii dla mnie jest to, gdy Jezus wypowiada te słowa Ucisz się I natychmiast Nastała zupełna cisza na morzu Galilejskim. Wyobraźcie sobie, co dzieje się, gdy cichnie burza po tak ogromnych falach. Still again? Kiedy przestaje wiać wiatr. Ile czasu zajmuje tym falom i tej wodzie, by zupełnie się uspokoiła? Całe godziny. Cała ta energia, która jest w wodzie, która się podnosi i opada. Ale gdy Jezus wypowiedział słowo, natychmiast stało się... Uć, wszystko się uciszyło I woda przestała się burzyć uh, Jesus his again in Mark 6, 44. Ponownie w Ewangelii Marka W piątym rozdziale I 35 I kolejnych wierszach Jezus demonstruje swoją wszechmoc By feeding 5, men and their families. Karmiąc pięć tysięcy mężczyzn I ich rodziny I ich rodziny kilkoma rybkami i kilkoma chlebami. In Mark 5, w Ewangelii marka w piątym rozdziale, od 31 do 43 wiersza. W John 11, he raised people from the dead w Ewangelii Jana 11 rozdziale czytamy o tym, jak Jezus wzbudza ludzi z martwych. I co niezwykłe w Ewangelii Jana 2 rozdziale 19 wierszu 19, 30 i 20, 18 Jezus ma władzę nad własną śmiercią i zmartwychwstaniem. On po sześciu godzinach cierpienia na krzyżu zdecydował, że jest czas umrzeć. Więc y, możemy powiedzieć, że wszechmoc Boga jest jednym z tych atrybutów, którymi Bóg się dzieli. When we consider that God is not sharing so much his power but his authority that comes from his power. I Bóg nie tyle dzieli się swoją całą mocą, co raczej autorytetem, który wynika z tej mocy. So in 2016. Więc w 2016 roku by comparison to the power of God. Aby pokazać pewne odniesienie do mocy Boga. Najbardziej potężnymi ludźmi świata, poczynając od numer jeden, Putin. mamy tam Putina. I na drugim miejscu jest Trump, który właśnie został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. I jak widzicie, Merkel jest na trzecim miejscu, a Xi Jinping na czwartym. A Franciszek, papież, na piątym miejscu. Ale cztery lata później, ale cztery lata później, Look who is zobaczcie, kto jest na pierwszym miejscu. Trump, and Putin two. Trump wysunął się na czołówkę, a Putin spadł na drugie miejsce. Certain, was Jestem przekonany, że Władimir był bardzo rozczarowany. But Xi Jinping, uh, jumps up to number three. Ale Xi Jinping na trzecią pozycję się wysuwa but Merkel is disappointed to fall to number four. A Merkel rozczarowana spada na czwartą pozycję Ale Bezos. na piątym miejscu pojawia się niebezpieczny gościół Bezos Kontrolując internet. Człowiek, który kontroluje internet. And Pope moves down to a papież Franciszek spada na szóstą pozycję. But I need to be when I talk about Ale próbuję być na czasie, mówiąc o najbardziej potężnych przywódcach. So I did a Więc poszukałem w internecie. I myślałem, że Bezos wysunie się na pierwsze miejsce. interesting to find as of 2021, ale jak się okazuje w 2021 roku jest Mówi się dzisiaj, że Xi Jinping jest najbardziej potężnym człowiekiem na świecie. Putin gets to stay number two, so he didn't lose any ground. Putin trzyma mocno się drugiej pozycji. I zdziwiłem się, że ten jest na trzecim miejscu. Because Biden, myślałem, że będzie dużo niżej. Merkel na czwartym, Bezos na piątym i Franciszek na szóstej. But God has put each one of these individuals into the positions that they're in. Wierzę, że to Bóg każdego, każdą z tych osób umieścił na pozycji, na której się znajdują. I możemy zapytać, dlaczegoż Bóg miałby to robić? Jest na to trudna odpowiedź, a ja dam Wam prostą. Wiemy, jak skończy się ten świat, nieprawdaż? Księga Objawienia od 6 do 19 rozdziału mówi nam o tym. Ludzie upadli w ogrodzie Eden, ale coraz bardziej stają się źli, aż dochodzą do kulminacji zła, która jest opisana w Księdze Objawienia. Ludzie nadużywają danej im władzy. Dotarliśmy do miejsca, w którym dzisiaj ludzie chcą żyć bez Boga nie, nie my jako ludzie w Kościele, ale mówię o ludziach w tym świecie Ludzie usuwają Boga na margines, czy w ogóle chcą się Go pozbyć ze swojego życia i obawiam się, że i my w kościele jesteśmy zagrożeni tym, by usunąć czy usuwać Boga z naszego życia. Jeśli nie będziemy brali pod uwagę jego wszechmocy. What some of the challenges that we have that tos omnipotence in life co może powodować to że nie bierzemy pod uwagę wszechmocy Boga w naszym życiu Jesteśmy tutaj w takim ciepłym pomieszczeniu prawda So, we rented this building and we made certain that there was heat in here and we think that we've got control over our circumstances. Mamy pieniądze, wynajmujemy pomieszczenie, zapewniamy sobie tutaj ciepełko i myślimy, że panujemy nad sytuacją. A więc skoro panujemy nad okolicznościami naszego życia, a or power without thinking who is granting us Możemy polegać na sobie i na naszych możliwościach, zapominając o tym, kto udzielił nam tych możliwości. Możemy pójść do sklepu i kupić sobie codziennie jedzenie, którego potrzebujemy. I znowu mamy wrażenie, że to my kontrolujemy nasze okoliczności. Ale co jest ciekawe, jak czytamy Księgę Objawienia od 6 do 19 rozdziału, jest, to see what God takes away from man. jest zauważenie tego, jak Bóg zabiera ludziom pewne rzeczy i dowodzi człowiekowi, że nie jest tak potężny, jak myślał, że jest. Take away the to get food. Bóg zabiera ludziom możliwość zdobywania jedzenia. And he's take away the to find i pozbawia człowieka możliwości schronienia się. And that's supposed to wake up man to his dependence upon an omnipotent God. I to powinno obudzić człowieka z jego snu wszechmocy I zwrócić się do Boga i polegać na Bogu Ale ludzie się nie budzą Niepokutujący ludzie nienawidzą Boga and to be despised? I gardzą Bogiem Because he does not provide what I want and what I need. Ponieważ Bóg nie daje im tego, co chcą i czego potrzebują. a więc y, zakończymy tę sesję i zrobimy przerwę na i zaczniemy zakończymy tą sesję definicją y, wszechmocy Boga. And it's a very I to jest bardzo prosta definicja. God is able to do all His holy will. Bóg jest w stanie zrobić wszystko, co jest zgodne z Jego świętą wolą. Nie tylko to, co On chce zrobić, ale to wszystko, co jest zgodne z całym Jego charakterem. Do tej pory przyglądaliśmy się tylko ośmiu elementom natury Boga. Ale Bóg czyni wszystko w zgodzie z kolejnymi jeszcze dwudziestoma pięcioma atrybutami Boga, którym będziemy przyglądać się w naszych dalszych rozważaniach. So if you think a thought about God that seems to contradict one of his other attributes, jeśli myślimy o Bogu i wydaje nam się, że to co Bóg robi jest sprzeczne z jakimś jego atrybutem, then that thought has to be wrong. To być w błędzie. Because our God is a consistent God that operates with consistency and harmony at all times. Gdyś nasz Bóg Działa w doskonałej harmonii ze wszystkimi swoimi atrybutami i w Bogu nie ma żadnej sprzeczności co do Jego natury. So, while God is all powerful, podczas gdy Bóg jest wszechmogący, he ma tylko jedno małe ograniczenie. I z Bożej perspektywy to nawet nie jest ograniczenie. To my nazywamy to z naszej ludzkiej perspektywy ograniczeniem. Bóg robi tylko to, co jest zgodne ze wszystkimi aspektami jego własnej natury all right so let's pray and let's take a break and then we'll come back and we'll look at one more attribute tonight pomódlmy się zróbmy przerwę a później jeszcze spojrzymy na kolejny atrybut boga father we're thankful that we can gather in your name Ojcze, jesteśmy wdzięczni, że możemy tu się zgromadzić w imieniu Jezusa. I w tym samym czasie mamy tutaj też kilka narodowości. To pokazuje nam na moc Ewangelii, że mamy tutaj Kanadyjczyka i Amerykanów, Polaków i Białorusina i jeszcze być może kogoś pominałem coming together to worship the power of the gospel. Jesteśmy tu razem, wielbiąc Ciebie w mocy Ewangelii. And that's the greatest demonstration of your power of all. I to jest wielka demonstracja Twojej mocy. The ability of the gospel to transform an individual from an unrighteous person. Moc Ewangelii by przemienić człowieka z niesprawiedliwego. into someone who is accepted in your sight. W człowieka, który jest zaakceptowany w Twoich oczach. To niezwykłe, to jest niezwykłe, Panie, że jesteśmy ogłoszeni przez Ciebie jako usprawiedliwieni, mimo iż byliśmy grzesznikami. I otrzymaliśmy tą cudowną nadzieję z martwych stania, patrząc na Jezusa Chrystusa help us to appreciate the power that you will be performing in, our, in us on that day daiśmy z nadzieją patrzyli na ten wielki dzień zmartwychwstania oczekując objawienia twojej mocy w nas and may our contemplation of your omnipotence in this way i oby nasze rozważanie twojej wszechmocy w ten sposób uh, cause us to be more devoted in our worship and our following of you Sprawiało, byśmy byli bardziej Tobie oddani, wielbiący Ciebie i poddani Tobie w naszym życiu. Amen. Amen.